Tamto. Miejskie realia, ja znam to Ja jestem to ty jesteś tamto Miejskie realia, ja znam to Miasto i ulica, y 3 To prawdziwa jazda, CK i Ferajna Nasza wielka fuzja, dookoła prawda I plus takim faktom i taktom, de, de facto Nie tak to jeden pakt, przeciw innym paktom Warszawski jest mój znak to Pierwszy szary kwadrat sprawdzić Szare światło od końca na start, to to ja Numer 1, i czas Rymy dla was, agro na czas Warszawski deszcz ciągle pada Agro jest tutaj, nie czeka na brawa Pękło super festiwa, w tą jazdę pada Wszystko oparte na tych samych zasadach Po uszy w układach, skażony cen Brak PLN, MOK, MDM, KSN Moje życie nie jest snem, spędzam rzeczywistość gdzie indziej, kwadratowy kolejny długi dzień Szarość przybija z chłopakami w czterech, zielone nie zabija Muzyka i blanty w tonacji do agro Pomyśl o problemach, miasto to nie ściema CK temat, Peku super festiwal Czas wyjść na scenę, V, -E -T -O, Nigdy w zapomnienie, te same tematy, choć inne położenie Ja świata nie zmienię, nie mam żadnych złudzeń Codzień się tu budzę, sprawy własne i cudze Próbuję odnaleźć się w dymu, zmudzę, nie zginąć w szarudze ja jestem to. ty jesteś tamto. Miejskie realia, nie ja dobrze znam to, ja jestem to. ty jesteś tamto. Miejskie realia, wiem dobrze znam to, ja jestem to. ty jesteś tamto. Miejskie realia, wiem dobrze znam to, ja jestem sto, ty jesteś tamto. Miejskie realia, jiem dobrze znam to